Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. A zaczynamy je od tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej w województwie małopolskim. Nie żyje 26-letni mężczyzna. Na drodze krajowej nr 49 pracuje ponad 20 strażaków. Strażacy zastali rozbity pojazd. Niestety u 26-letniego mężczyzny zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. 24-letnia kobieta była przytomna, jednak uwięziona w pojeździe. Została ewakuowana przy użyciu narzędzi hydraulicznych i przekazana pod opiekę ratowników medycznych. Mówił kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Droga Krajowa nr 49 na wysokości Białki Tatrzańskiej jest całkowicie zablokowana. Wrocławska prokuratura przyjęła pierwsze zawiadomienia mieszkańców poszkodowanych w aferze zonda krypto. Zgłoszenia są przekazywane do prowadzących śledztwo w tej sprawie pracowników prokuratury regionalnej w Katowicach.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 w Śledczy doradzają, aby przed zgłoszeniem sprawy poszkodowani pobrali listę transakcji. Warto też sporządzić wydruki przelewów, tak aby widoczne były numery rachunków. Tym tematem zajęł się, zajęła się Beata Makowska z Polskiego Radia Wrocław. Przewodniczący Rady Europejskiej naciska na porozumienie w sprawie nowego unijnego budżetu do końca tego roku. Antonio Koszta mówił o tym na zakończenie szczytu w Nikozji. Jednym z jego tematów był budżet na lata 2028-2034. Spoczywa na nas wspólna odpowiedzialność za osiągnięcie porozumienia do końca roku, aby mieć pewność, że fundusze z wieloletniego budżetu będą dostępne od 2028 roku. Kluczowe znaczenie będzie miało dostosowanie naszych ambicji do niezbędnych zasobów własnych, ale jest jeszcze praca do wykonania. Presja na szybkie porozumienie w sprawie nowego budżetu Unii jest związana z wyborami prezydenckimi we Francji w przyszłym roku. Istnieje obawa, że kampania wyborcza utrudni negocjacje oraz że ewentualna wygrana skrajnej prawicy te negocjacje storpeduje. Do uzgodnienia unijnego budżetu konieczna jest jednomyślność. Tymczasem Polska i kraje bałtyckie zabiegają o większe zaangażowanie finansowe Unii Europejskiej w bezpieczeństwo na wschodniej granicy. W Wilnie ministrowie finansów tych państw podpisali wspólną deklarację dotyczącą wzmacniania odporności ekonomicznej i finansowej regionu. Dokument dotyczy większego uwzględnienia potrzeb obronnych regionu w nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Dla nas jest niezwykle istotne, aby bezpieczeństwo było absolutnym priorytetem, także z perspektywy finansowania, ale wiemy, że tego finansowania na poziomie Unii Europejskiej wciąż jest za mało. Wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. To muszą być środki, które jesteśmy w stanie szybko wykorzystać do tego, aby zwiększyć nasze wspólne bezpieczeństwo. W deklaracji zaznaczono, że państwa wschodniej flanki ponoszą dziś znacznie większe wydatki na bezpieczeństwo niż inni członkowie wspólnoty. Minister Finansów Litwy Kristupas Vajtykunas podkreślił, że kraje bałtyckie i Polska muszą mówić jednym głosem, by zwrócić uwagę pozostałej części Europy, że sprawa dotyczy zewnętrznej granicy całej Unii. Według litewskich władz agresywna polityka Rosji negatywnie wpływa na gospodarki regionu. Skutkiem działań Moskwy jest wolniejszy wzrost PKB, spadek handlu, a także trudności w przyciąganiu zagranicznych inwestycji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To są aktualności jedynki. W nich na koniec powracamy do kraju. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży. Nowy Żaglowiec ma być zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach szkoleniowych dla studentów i załogi. Mówi dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich Dariusz Jelonek. Kubryki będą trochę mniejsze, bo ośmioosobowe, teraz są dziesięcioosobowe. Będziemy też mieli kilka czwórek po to, żeby umiejętniej wykorzystywać miejsce, no bo jak powstawał Dar Młodzieży, to byli sami panowie tak, kadetami. Teraz mamy bardzo dużo pań. Łazienki będą w pobliżu kubryków na przykład. Tak. Dzisiaj to muszą biegać po schodach, by dojść do toalet czy do prysznicy, a to będą mieli jakby pod nosem, można powiedzieć. Mesy też będą niedaleko siebie czy załogowa i studencka. Na pokładzie statku znajdzie się miejsce dla 169 osób, w tym 33 członków załogi oraz kadetów. Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę nowego żeglowca planowane jest jeszcze w tym roku. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sobota przeważnie pogodna, w ciągu dnia w północnej części kraju przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni na wybrzeżu, około 17 w centrum i nawet do 21 na południu kraju. Uwaga na silny wiatr. W północnej Polsce może osiągać w porywach prędkość nawet do 95 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia IMGW o 9:00 zaczną obowiązywać dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.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 9 minut po północy, dziś sobota, 25 kwietnia i 115 dzień roku. Wschód słońca o 5.20, zachód o 19.48. Krótka kartka z kalendarza. 693 lata temu w katedrze na Wawelu odbyła się koronacja królewska Kazimierza III Wielkiego. 77 lat temu w Moskwie rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli organizacji, która zrzeszała kraje bloku wschodniego na czele ZSRR. 68 lat temu w Warszawie rozpoczął obrady pierwszy Zjazdy Związku Młodzieży Socjalistycznej Kuźni kadry PZPR, podporządkowanej jej ideologicznie i politycznie. 28 lat temu wszedł w życie konkordat między Polską a Stolicą Apostolską. Imieniny obchodzą Jarosław, Marek, Filon, Franciszka, Stefan i Włodzimira. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki. Autopromocja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 A po godzinie 22.00 specjalne urodzinowe spotkanie z aktorem i z reżyserem w audycji Teatr to Lubię. Martyna Podolska, zapraszam. Jedynka, AUTOPROMOCJA Polskie Radio Jedynka. Jedynka w drodze – specjalna noc dla kierowców. Should known it was you. You got 14 people in the back of this truck. I warned you twice and now I'm riding you up. I said, officer, what have I done? He smiled and said, boy, you're having too much fun. Bad me. It's like too much money. There's no such thing. It's like a girl too pretty with too much class. Being too lucky, a car too fast. No matter what they say I've done, I ain't never had too much fun. There was a fine Friday night at the Stumble Inn. Me and a join in next thing you know we were both seeing stars they threw us out closed down the bar i said the long branch is open the night's still young and we ain't ever had too much fun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 It's like too much money, there's no such thing It's like a girl too pretty, but too much class Being too lucky, a car too fast No matter what they say I've done I ain't never had too much fun No matter what they say I've done I ain't never had too much fun Give me the reins and let me run Cause I ain't never had too much fun Dobry wieczór państwu, no właśnie, tłumacz, fan. Kiedy policjant, wlepiając mandat bohaterowi tej piosenki, mówi: Chłopcze, za dobrze się bawisz, on wdaje się w akademickie rozważania. Co znaczy za dużo zabawy? Co to znaczy? A to tak jakby za dużo pieniędzy. Nie ma czegoś takiego. To tak jakby dziewczyna była zbyt ładna i miała zbyt dużą klasę mieć za dużo szczęścia. No ale, proszę państwa, oczywiście te akademickie rozważania do niczego nie prowadzą. Ten mandat y, trzeba zapłacić za to, że 14 osób przewozi y, w tym swoim busiku, jadąc na zabawę z piątku na sobotę. Y, y, y, I tyle. Natomiast y, piosenkę zaśpiewał y, Alex Miller, y, Nowa postać właściwie, bo to jest człowiek, który nagrał w tej chwili swoją drugą płytę. Młody gentleman, rokujący duże nadzieje, jeśli chodzi o muzykę country, taką właśnie sięgającą do tradycji, tej dobrej tradycji muzyki country. Proszę Państwa, Pan Wojciech Boński realizuje dzisiejsze nasze spotkanie, Kajetan Tłokowski jest wydawcą, ja nazywam się Jerzy Głuszyk i w tym składzie będziemy towarzyszyli Państwu dzisiaj do godziny trzeciej w nocy w audycji Jedynka w drodze. Cóż y, y, mogę powiedzieć? Otóż w tej pierwszej godzinie y, podam y, rozstrzygnięcia 17. edycji y, konkursu na y, piosenkę Drogi, y, bo dotarliśmy już właśnie do finału, do finiszu właściwie, bo finał już y, jakiś czas temu omawiałem i y, y, y, przedstawię po raz pierwszy publicznie, ta informacja się pojawi, y, y, wyniki i y, laureatów tego konkursu, ale żeby jeszcze troszkę przytrzymać y, y, z naszych słuchaczy, wśród których są przecież także autorzy tych piosenek, y, no to jeszcze raz y, nadam Państwu Aleksa Millera. Tym razem on jest y, wspólnie zaśpiewa y, z Emily N. Roberts y, piosenkę More Country Than You. To taki y, sposób trochę przekomarzania się z artystką o tym, kto z nich jest bardziej country. nie chodzi tu o to, kto bardziej country śpiewa, tylko o styl życia, jaki oboje prowadzą. I can grab my old guitar. And sing you a Bosipus song I wear a Bass Pro hat I like a Copenhagen shoe Girl, I think I'm a little more country than you Well, I can be my own hook Put on my own deer stand I squirrel my cash away In a coffee can see drop a tailgate I speak flu and southern now don't you tell me I can't I make biscuits and gravy not like my mama can do oh, well your mama wishes I think well I think I'm a little more country than, country you. than you that blue moon shines on my old Kentucky home Well, honey, you just think whatever you think. Well, I think that I know the truth. I think... I think I'm, I'm a little more country, country than, you. than you. Now, doggone it, Emily Ann, I know I'm more country than you are. You ain't country than me and them tight-fitting blue jeans, hoss. Well, hosses, let me tell you, you can't even spell country. Now, I can, too. K-U-N-T-R-Y. Oh, Lord, have mercy. I think... I think... A little more country than you. No musicie Państwo przyznać, że przy takiej muzyce dobrze się podróżuje. Witam szczególnie e, ciepło wszystkich tych, którzy dzisiejszej nocy podróżują właśnie swoimi samochodami. Będziemy Państwa bawić taką także muzyką, jakiej przed chwileczką słuchaliśmy. Życzę szerokości i bezpiecznej jazdy. A do Aleksa Millera jeszcze pewno pod koniec tej godziny, tej pierwszej godziny audycji wrócimy. No ale teraz zapowiedziana przeze mnie m, informacja dotycząca rozstrzygnięć m, 17 już edycji konkursu na piosenkę drogi. E, ten konkurs miał w przeszłości różne nazwy. To był konkurs na piosenkę Radia Kierowców, to był potem e, konkurs od po prostu na piosenkę country. E, później właśnie przybrał e, postać konkursu na piosenkę drogi, gdzie droga jest nie, niekoniecznie traktowana dosłownie, jest po prostu także metaforą. Drogą przez życie na przykład chcieliśmy rozszerzyć troszkę e, formułę, żeby nie były to tylko i wyłącznie piosenki e, stricte e, kantrowe, ale także z tych e, gatunków e, pobocznych. Konkurs organizowany jest przez Fundację Country i Folk przy e, współudziale, a właściwie solidnym wsparciu Stowarzyszenia ZAIKS oraz e, Polskiego Radia, pierwszego programu Polskiego Radia, który e, to program jest e, patronem festiwalu Piknik Country i Folk w Mrongowie. Przed dwoma tygodniami podawałem finałową dziesiątkę piosenek, które zostały zakwalifikowane przez jury do tejże właśnie do tego finału i spośród tych piosenek właśnie dokonano teraz wyboru laureatek. Trzech piosenek, które na ten tytuł zasłużyły. Jak to zwykle zresztą bywa podczas takich formuł konkursowych, jest to wynik wypadkowych różnych gustów dziewięcioosobowego jury, które tutaj głosowało. Moim zdaniem wszystkie piosenki, które pojawiły się w finale, zasługują na to, żeby w tym finale się znaleźć. Natomiast, tak jak powiedziałem, także ta wypadkowa różnych gustów, różnych opinii spowodowała te rozstrzygnięcia, o których teraz powiem. Zacznę, proszę Państwa, od trzeciego miejsca. Otóż trzecie miejsce w konkursie y, zajęła piosenka Co mam Ci powiedzieć? Piosenka, y, która napisana została przez Justynę Dudę, jeśli chodzi o muzykę i y, znakomitego kompozytora Marcina Nierupca, który komponował i dla Krzysztofa Krawczyka, i dla Marii Rodowicz, i dla Dody. Y, I tutaj współpracował już nie po raz pierwszy y, z Justyną przy tworzeniu muzyki, a słowa napisała znów Justyna, czyli Josie pod takim pseudonimem ona śpiewa, razem z Marcelem Sabatem. I wykonuje tę piosenkę duetową jako jedyny duet, który się pojawił w tej dziesiątce, wspólnie Juicy z Marcelem Sabatem. Marcel Sabat, może jedno jeszcze zdanie, jest aktorem. To jest aktor, którego mogliśmy poznać w filmie Kamienie na szaniec. On tam miał ważną rolę Tadeusza Zośki Zawadzkiego, ale grał także w filmach ekranowych, na przykład Filipa Bajona Kamerdynerze. Możemy go także e, znać zemnie jak Miłość w serialu, ale także e, z, z, z takiego formatu telewizyjnego Twoja twarz e, e, e, brzmi znajomo. E, to ciekawy bardzo duet i w ogóle fajna piosenka. Justyna ma talent do pisania yy, i muzyki, i, i słów. I yy, yy, interpretacja tej piosenki to jest właśnie zetknięcie takiej dojrzałości męskiej, jaką niesie yy Marcel Sabat z dziewczęcością yy, yy Justyny, czyli Jusy. Posłuchajmy. Hej, czy ty już wiesz? Tak bardzo, bardzo czujecie. Może to znak, i tyle nas, nas że znowu uda się na świat. Za chwilę nie chcę słów, zostaję z Tobą tu. Baby. Nie chcę już być w cieniu, tracę grób. To jest oczywiste. Chcę tylko z Tobą być jak zawsze, na zawsze, z Tobą. Tylko tak, z Tobą. Tylko tak, z Tobą. Tylko tak, tobą, tylko tak. na zawsze. Hej, za dużo wiem. Co mam ci powiedzieć? Justyna, śpiewająca pod pseudonimem Josie i Marcel Sabat. Trzecie miejsce w konkursie na piosenkę drogi. Drugie miejsce, piosenka już zdecydowanie inna, bardziej refleksyjna. Piosenka o miłości dojrzałej, w której dzielimy czas, życie z drugą osobą, ale także możemy może to jest też i piosenka pewnej zadumy nad czasem w pogoni, za którym stale jesteśmy, czy utraconym czasem, czy za czasem, który potrafimy dzielić po prostu z innymi. Przekonacie się Państwo za chwilę słuchając utworu, które zajęło, które zajął drugie miejsce Twój czas, to cały świat i ja. Słowa Waldemar Chyliński, muzyka Zbigniew Hoffman, i wykonuje Zbigniew Hoffman, który, przypomnę, jest liderem zespołu babsztyl. Stara mądrość dziś mówi mi, Nie wyważaj otwarty drzwi Wchodzę cicho w czułości sień W każdą noc i w każdy dzień Czuję miłość, co Bogą się śni Gdzie nie spojrzę tam, wszędzie ty W chmurach ciepła, w pościeli mgły w ferii słońca i w rosie bzu, w uniesieniu i w locie snu, frunę w niebo, co bogom się śni. Twój czas, mój czas ma, Twój czas to cały świat i ja. Twój czas do mego czasu gna. Twój czas, chcę z moim czasem spać Twój czas, na zawsze mój czas ma Twój czas, to cały świat i ja Nadzieją jesteś na przyszłe dni Rozkoszy chwilą, gdy noc już śpi Muzyką jesteś i wierszem Nie będę tym, czego nie chcesz Bo to, co Bogom się śni, to my Twój czas, mój czas ma Twój czas, to cały świat i ja Twój czas, do mego czasu dna Chcesz z moim czasem spać. Twój czas na zawsze mój czas ma. Twój czas to cały świat i ja. Zbyszek Hoffman i drugie miejsce w konkursie. No i dochodzimy, proszę Państwa, do zwycięzcy tego konkursu. Do piosenki bardzo takiej w klimacie i w budowie country. To jest też taki, taka piosenka o przemijaniu, o tęsknocie za tym, co minęło bezpowrotnie Słowa napisał y, Wojciech Dudkowski, muzykę napisał także Wojciech Dudkowski y, i piosenka nosi tytuł Mój Rodzinny Dom, śpiewa Wojciech Dudkowski z drogą na Ostrą Łęgę". Dziś już nie ma tego domu, w którym żyłem tyle lat Gdybym chciał pokazać komuś, w którym miejscu kiedyś stał Nie uwierzy, że w tej trawie można było w piłkę grać Dziś już nie ma tego domu, gdzie płakałem pierwszy raz Gdyby ktoś mi zechciał pomóc, znaleźć chociaż mały ślad Zapomnianych dawno snów, które wciąż nie pozwalają spać Tu gdzie stał mój stary dom, dzisiaj w trawie mieszka wiatr Zniknął ganek, piaskownica nie pozostał żaden ślad Już nie mieszkam w nim od dawna Teraz we mnie mieszka on W moim sercu już na zawsze Mój rodzinny dom Czas się zaczyna Stoję dzisiaj patrząc w dal Słyszę stukotku na szynach Tysiąc ton tak gniotło stal Z towarowych składów węgla Każdy coś dla siebie brał Nie ma już starego mostu Zdjęty został tak jak stał Wolna droga się zmieniła, w gładką szosę pełną aut. Nie zwalniają w wielkim pędzie, tak jak czas. Co dziko gna tu gdzie stał mój stary dom.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 się mój czas. Zniknę tak jak stary dom, może z wiatrem pośród traw. W końcu mnie odnajdzie. Wojciech Dudkowski, mój rodzinny dom. Gdyby ktoś mi zechciał pomóc znaleźć choćby mały ślad. Już nie mieszkam w nim, teraz on mieszka we mnie. Ja myślę, że każdy z nas ma tego typu e, refleksje, m, wspomnienia z młodości, z dzieciństwa. Z czegoś utraconego, e, z czegoś, co wprawdzie nas ukształtowało, i jest bardzo istotne, ale co bezpowrotnie minęło. Gratuluję wszystkim nagrodzonym w konkursie. Przypomnę, pierwsze miejsce, mój rodzinny dom, muzyka słowa Wojciech Dudkowski. Drugie miejsce, Twój czas to cały świat, słowa Waldemar Chyliński, muzyka Zbigniew Hoffman. I trzecie miejsce, co mam ci powiedzieć, słowa Justyna Duda, Marcel Sabat, yy, muzyka Marcin Nierubiec, Justyna Duda. Yy, yy, specjalnie, proszę państwa, yy, wymieniam autorów, bo yy, ten konkurs skierowany jest do autorów, do twórców yy, piosenek, yy, a nie yy, nagradzana jest interpretacja, chociaż to interpretacja jest bardzo ważnym elementem w ocenie dzieła takim, jakim jest piosenka. Jeszcze nie wszystko, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten konkurs, powiedziałem, ale teraz chcę serdecznie przywitać wszystkich naszych stałych słuchaczy, tych z Kalisza, tych z Kani, tych z Milanówka, tych z wielu innych miejsc, a także tych, proszę Państwa, z Soru, w szpitalu przy ulicy Banacha którzy także nas tej nocy słuchają. Yy, proszę Państwa... Yy... Były także wyróżnienia w tym y, konkursie, wyróżnienia y, pozaregulaminowe. I y, jakież to y, wyróżnienia? Otóż partnerów, którzy y, uczestniczyli w, y, w tworzeniu tego, tego konkursu, czyli za przyjaźnionych różnych stacji radiowych i było sporo. Y, y, wyróżnienie pierwsze to jest dla y, zespołu y, y, Side Sisters to jest, proszę państwa, nowy twór na polskiej scenie muzycznej yy, dziewczyny wsparte bardzo dobrymi muzykami. I yy, Side to jest wschodnia strona Wisły, proszę państwa, bo one są, bo one są z Warszawy yy, i tutaj zaśpiewają za chwileczkę yy, far Away, piosenkę zgłoszoną do konkursu. Yy, wyróżnienie otrzymała również Janna Mioduchowska z bardzo takim sugestywną interpretacją tego, za co, otóż za piękne słowa, za y, klasę też i muzyki, da, za sposób dotarcia do y, publiczności. I y, ona y, wykonywała w tym konkursie dwie piosenki. Jedną z nich usłyszymy, to jest y, Asia. I y, nagroda y, publiczności. Tym razem była możliwość zagłosowania y, przez publiczność y, na y, stronach Fundacji Country Folk, która jest głównym organizatorem tego y, konkursu. I tu wygrał zespół Samo Południe y, piosenką Proszę Państwa, lubię wolnym być. Taki jest tytuł tej piosenki. Teraz te trzy piosenki wyróżnione, y, nagro... y, y, y, y, y, wyróżnia... wyróżnione w tym konkursie. Posłucham. Do you have to be so far? so far. Jednak zwykłą kobietą Stabilizacja jest mi obca Chociaż niezbędna poniekąd I tak od wczesnej już młodości Pomysłów na mnie ktoś miał wiele więc z życzliwości swej i troski Pytali przyjaciele Asia, czemu ty taka nie nasza? Czemu odstajesz w grupie? I wciąż pomysły masz głupie Asia. Dziewczynki z warkoczami, lubią się bawić lalkami, śmieją się do chłopaków, a tobie w głowie śpiew ptaków. Wbijają lata, kwitną parki, a ja gitary ćwiczę, dźwięki i ciągle marzę o ogniskach, przy których brzmią piosenki. I była wtedy pierwsza miłość, lecz dnia pewnego coś się stało, kiedy nie doszłej pannie młodej wolności się zachciało. Asia, czemu ty taka nie nasza? Czemu ty nie chcesz chłopca? I nie wypiekasz makowca? Asia, Asia, czemu nie liczysz się z czasem i wcale nie dbasz o kasę? Pomyśl, może to opoka, a ty wciąż bujasz w obłokach. I przyszło kiedyś, by dorośleć, życia w rodzinie poznać uro, mimo tak wielu obowiązków. Kartka w kieszeni i pióro, koncie gitara odpoczywa, czy jeszcze zagra? E Choć na co dzień usta milczą, to serce ciągle śpiewa. Asia, czemu ty taka nie nasza? Czemu odstajesz w rodzinie? To nie przystoi dziewczynie. Asia, a przecież inne dziewczęta z pasją szykują święta. Szczęśliwe gotują z i nie wychodzą z chałupy. były, proszę Państwa, wszystkie nagrodzone utwory oraz wyróżnione w 17. edycji konkursu na piosenkę Drogi. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym i gratuluję wszystkim, którzy zechcieli złożyć swoje piosenki na tegoroczny konkurs i tym, którzy dotarli do finałów. Proszę Państwa, no to wrócę do artysty, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, do Aleksa Millera, młodego człowieka z Kentucky, który pojawił się w wieku 17 lat w 19 sezonie American Idol i pomimo, iż został wyeliminowany właściwie już na początku konkursu, to właśnie Emer American Idol stoi za jego obecną karierą. On wydał najpierw epkę, potem album i teraz w dzisiejszej audycji sięgnąłem do drugiego jego albumu. On bardzo dobrze jest odbierany przez fanów tej klasycznej muzyki country. Jest bardzo dobrze grającym gitarzystą. Robi dużą w tej chwili karierę w kręgu właśnie kantrowych artystów. Stanach nie jest powiązany z dużą wytwórnią. Robi to raczej na własną rękę yy, współpracując z niezależnymi wytwórniami, ale już miał na przykład koncert w Grenlopry, czy także poprzedza duże koncerty wielkich gwiazd amerykańskich także. Jest na początku kariery świetnie rokującej. in the way It's hard to love somebody who's wrapped up in yesterday Now and then she holds me close when we're dancing slow But that's as far as his memory lets her go down the road to happiness again but her heart and mind are anchored by the memory of him sometimes she almost gives in but stops and lets me know that's as she's free to love again. But till then I'll understand when tears begin to show. That's as far as his memory lets her Let's me know. Off my mind again Tonight I went back to That old feeling we once knew Bartender pour a couple shots One for me, one for the one I lost Ever since she left for him I've been mixing memories and gems She left me on my own I found a different kind of home Where the neon shining bright I'll be here till they close tonight Just mixing memories and gin Trying to get her off my mind again Tonight I went back to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 Some pain, stirring some hurt And just a splash of yesterday Top it off with tangerine I've been mixing memories and gin Trying to get her off my mind again Tonight I went back to That old feeling we once knew